Dobra, o co to w ogóle poszło? Właśnie. O dosiek? Raz, tak? Jak się czujesz? Kiedy już w kurwa śmiała robisz, to niezbyt rzadko. Ja spotykam się znów z długopisem i kartką. Mówię oprócz to innych rzeczy to robić warto. Kiedy już okoliczności atakują spokój Kiedy już okoliczności dają spokój żartom Kiedy muszę zrobić to, co już nawet zrobić trzeba zaciska pas jak na bartwo a temu w trzech literach dziękuję całym sercem za bogosam jest co zjeba Przyszedł Chciałaby wycienim na cześć Teraz ręce moje pracy się już dziś mnie nie znajdziesz Chociażby ja nie wiem jaka okoliczność zajdzie Chujowa, niezdrowa życie, kocham jeszcze bardziej I znam dobrze status swój wszeczego maja bandzie Stabilność na wietrze, nikt nie idzie tu po bandzie Mamy swój krąg szczęście, spalają w gandzie I wyważamy słowa, Iwa, wyważamy ruchy Tu brzmienia, ostryskiej nuty, ziomką do poduchy I wciąż nad głowami się trzymają gesty buchy Jak gęste chmury Dla mnie jak na mych ścieżkach chory są właśnie których Celem do pokonania są wielkie góry Choć w garażu nie ma fury Do ciepłych krajów grube mury To ja mam w kieszeni Gdzie skurwysyjsko ponury Mam go, a te w tych hicherach mam mnie zrobił tak, że i tak Wcześniej spędził się sen A może zrobił to zapał A może zrobił to gen Wiem, że nie tak jak z Jest czasem przez mój pęd Niepotrzebny choć błąd czy manewry Mój widok nie jest zdjęciem Zawsze go nie jestem pewny kurwa Zabieg go Wejdziesz wejdziesz tu i pa